Book 2 86 86 86 86 Pytania Przeszłość 2 As'ila Almadhi 2 2 który krawat nosiłeś? Nosiłaś? Ajya rabtat 'unuq qad labist. Ajya rabtat 'unuq qad labist. Które auto kupiłeś? Kupiłaś? Ajya sayyara qad ishtarayt. Ajya sayyara qad ishtarayt. Którą gazetę zaprenumerowałeś? Zaprenumerowałaś? أي جريدة قد اشتركت بها أي جريدة بها بان من رأيت من رأيت بان من قابلت, من قابلت؟ Kogo pan rozpoznał? Pani rozpoznała? Mę ile zi ta'rraf ta'alaj? Mę ile zi ta'rraf Kiedy pan wstał? Pani wstała? Mata nahadza minę nną? Mata nahadza minę nną? Kiedy pan zaczął? Pani zaczęła? Mata bada't? Kiedy pan skończył, pani skończyła? Dlaczego się pan obudził, pani obudziła? Dlaczego został pan nauczycielem? لماذا asbahta mu Dlaczego wziął pan, wzięła pani taksówkę? لماذا ahatha se użra Skąd pan przyjechał pani przyjechała? Min Dokąd pan poszedł, pani poszła. Ile ayn ذهبc? Ile ań ذهبc? Gdzie pan był, pani była. Aina kąt. Komu pomagałeś, pomagałaś. Min sełat. ساعد? Do kogo? Pisałeś. Pisałaś. Ile men katabt? Ila men katabt? Komu odpowiadałeś? Odpowiadałaś. Men żałabt? Men